Będziemy czytali psalm 138. Ten psalm zawiera z jednej strony obraz tego, jakim jest Bóg, z drugiej strony, jak wobec tego my winniśmy, jaką my winniśmy przyjąć postawę wobec Niego. To bardzo często taka jest konstrukcja psalmów. Psalmy zwracają nasze oczy na to, aby zobaczyć, jak wzniosły, jak dobry, jak łaskawy, jak wierny. Jest nasz Bóg. I gdy zwracamy na Niego oczy i widzimy Jego w Jego chwale, nasze serca winny na to zareagować właściwą postawą. I w tym psalmie dostrzegam te dwa elementy bardzo wyraźnie. Jak czytamy, jest to psalm Dawida, który zaczyna od słów chwały. Wysławiam Cię, Panie, z całego serca mego. Śpiewam Ci wobec Bogów. Ten wiersz może być dla nas jakąś trudnością, o jakich bogach on mówi. Przecież jest tylko jeden Bóg. Ale jak wiecie, w tamtych czasach ludzie, którzy otaczali Izrael, ludy, które otaczały Izrael, czciły mnóstwo bogów. Mieli swoje posągi, mieli swoje obrazy, mieli swoje miejsca kultu dla wielu różnych bogów. I Dawid mówi, ja wysławiam ciebie wobec tych wszystkich bogów, którzy oczywiście nie są bogami. Dlatego tutaj nawet tłumaczę nasi, ujęli to z małej litery. No są bożki, są bałwany. I chociaż dzisiaj w naszym przynajmniej kraju ludzie nie wyznają może jakichś wielu bóstw, chociaż coraz więcej takich się też pojawia, którzy zaczynają czcić jakieś odległe bóstwa, ale i tak dzisiaj jest również wielu tak zwanych bogów. Dla wielu jest Bóg pieniędzy, dla innych Bóg przyjemności, rozkoszy cielesnej, dla innych Bóg pychy ludzkiej, zaszczytów, chwały, pozycji. Jest wielu i dzisiaj bogów. I my, kiedy czcimy prawdziwego Boga, objawionego nam w Jezusie Chrystusie, Jego Synu, Czcimy go również wobec tych wszystkich innych bogów. Kiedy wyznajemy go Bogiem i prawdziwie jest on naszym Bogiem. Że te inne bóstwa z naszego życia żeśmy zwalili. Jeśli te inne bóstwa rozbiliśmy w naszym życiu. Bo prawda jest taka, że kiedyś służyliśmy tym Bogom. Mieliśmy każdy swojego bożka, a niektórzy mieli kilku, którym służyliśmy. Ale jeśli tych przepędziliśmy to wokół nas są ludzie i może między nami dzisiaj też są ludzie, którzy chociaż ustami czczą jednego Boga, w sercach hołdują innym Bogom. I my wobec tych wszystkich bożków, wobec tych wszystkich bałwanów chcemy czcić naszego Boga. I pragniemy, aby prawdziwie był naszym Bogiem. I tak jak Dawid tutaj mówi, chcemy Go czcić z całego naszego serca. Nie tylko dać Mu jakąś część naszego serca i powiedzieć, Panie, oto jest Twój ołtarz, to jest Twoje miejsce, a tutaj mamy jakieś inne ołtarze, jakieś inne bóstwa, jakieś inne centrum, wokół którego nasze życie się kręci tak jest jakieś rozdwojenie. Ale chcemy być jak Dawid, który z całego serca. Z całego serca. Ze wszystkiego, co jest nas, ze wszystkiego, co nas dotyczy, z każdej sfery naszego życia. Pragniemy, aby Bóg był uwielbiony. Mam nadzieję, że to nie jest tylko pragnienie Dawida, mam nadzieję, że to jest i dzisiaj pragnienie wielu z nas, aby było pragnieniem wszystkich nas, aby Bóg był uwielbiony w naszym życiu z całego serca wobec tych wszystkich innych bożków. Oddaję pokłon przybytkowi Twemu Świętemu i wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją, bo nad wszystko wywyższyłeś imię i Słowo swoje. Tutaj przed nabożeństwem z Maćkiem chwilę rozmawiałem o tym właśnie, jak to niektórzy tak bardzo podkreślają to, że ubolewają nad tym, że z Biblii usunięto tetragram, że nie czytamy w Starym Testamencie chociażby imienia Jahwe, czy Jehowa, różnie tam wymawiają to imię, ale jest Pan, Pan, Pan. I tutaj wiemy, że są tacy, którzy tak bardzo o to walczą, aby to imię w tym oryginalnym znaczeniu było w Słowie Bożym, abyśmy je wyznawali, abyśmy je chwalili. I tutaj myślę, że zgadzamy się z tym, że to jest imię, w którym Bóg się objawił i ono rzeczywiście tysiące razy występuje w Słowie Bożym. I w jakiejś mierze ja sam boleję nad tym, że zostało usunięte, bo czasami wręcz niektóre fragmenty są nieczytelne. Jak ostatnio czytaliśmy z pierwszej księgi Salomona, gdzie tam Dawid zwraca się do Saula jako Pana, a jednocześnie mówi o Bogu, o Jachwę. I tam jest słowo Pan i tu jest Pan, co prawda z małej litery z duże litery, ale jest to zamieszanie. Więc niektóre fragmenty nawet z tego względu są nieczytelne. Poza tym jest to imię Boże, w którym Bóg się objawił, chociaż nie wiemy jak je wymawiać. I tutaj no, nie jesteśmy w stanie czcić tego imienia w takim sensie, że je wymawiamy dokładnie tak, jak powinno się je wymawiać. Ale tak naprawdę o co w tym chodzi? Czy chodzi o to, żebyśmy jakieś imię wypowiedzieli naszymi ustami? Czy raczej chodzi o to, abyśmy czcili tego, który nam się objawił w tym imieniu? Kiedy Słowo Boże mówi o tym, że Bóg wywyższył swoje imię albo że mamy święcić Boże imię, to o czym mówimy? Że mamy czcić to imię? Czy mamy czcić Tego, który stoi za tym imieniem? Oczywiście, kiedy czcimy Jego imię, kiedy wyznajemy imię Jezus, czy gdy mówimy imię Jahwe, to nasz wzrok kieruje się na Boga i to Jego czcimy. To nie chodzi o to, żeby teraz na Jego imieniu się skupić i czcić Jego imię, nie skupiając się na Nim. Prawda? Zgodzimy się z tym, że to nie bardzo ma sens. A więc tak naprawdę, kiedy Słowo Boże mówi o Jego imieniu, to mówi o objawieniu się Boga i to imię wskazuje na Jego naturę, jaki Bóg jest. Między innymi to imię, Jahwe mówi nam, że On jest wiecznie istniejący, że to jest Bóg, który jest, który nie ma początku, nie ma końca, który ma istnienie sam w sobie, który od niczego jest niezależny. Ja jestem, który jestem, jestem wiecznie istniejący. A więc to imię, Mówi nam o tym, który ma życie sam w sobie i istnienie sam w sobie, ale samo poznanie Jego imienia, samo zrozumienie Jego imienia, samo nawet wyznanie czy wzięcie Jego imienia na nasze usta niekoniecznie oznacza, że wywyższamy i czcimy Jego imię, rozumiemy to, że tutaj nie chodzi o to, co się na naszych ustach pojawia, ale chodzi o to, do kogo się zwracamy, gdy wymawiamy to imię? Jaką postawę przyjmujemy przed tym, który nam się w tym czy w innym imieniu objawił? Gdyż Bóg w wielu różnych imionach się objawił, chociaż to jest jego centralnym objawieniem, przynajmniej w Starym Testamencie. Dawid tutaj też mówi o swoim osobistym doświadczeniu Boga. Wysławia Boga za to, kim On jest, za Jego łaskę, za Jego wierność, za Jego Słowo, za to, jakim On jest, jakim się objawił, ale mówi też, ja znam Boga, ja doświadczam Boga, ja przeżywam coś z Bogiem. I o tym często tutaj mówimy, dlatego, że to jest istotą tego. Nie chodzi o to, żeby moje życie tu, a Pan Bóg gdzieś tam w pięknym pałacu, ale żeby moje życie było życiem z Bogiem. Żeby to, co wiem o Bogu, to, co, o co modlę się do Boga, to, co dzieje się w moim życiu, było związane blisko z tym Bogiem, o którym mówię. Żeby nie było tak, że moje życie tu, a Pan Bóg tam. Ale żebyśmy z Nim chodzili i żebyśmy Go doświadczali. I o tym Dawid tutaj świadczy. Mówi, w dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Wołałem do Boga i Bóg mnie wysłuchał. Dodałeś mocy Duszy mojej, wysławiać się będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą słowa ust Twoich. Będą opiewali drogi pańskie, gdyż wielka jest chwała Pana. A więc Dawid mówi, ja go doświadczyłem i wiem, że gdy Bóg przemawia, wiem, że gdy słowo dociera do ludzi, to też nawet ci wielcy tej ziemi, królowie tej ziemi, nawet oni będą Wysławiać Boga. Nawet oni uznają, że jest ktoś większy nad nimi, że jest Bóg, któremu należy oddać chwałę i cześć. Zaiste, wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje. Bóg dokładnie wie, jaka jest postawa naszych serc dzisiaj przed Nim. Może są tutaj między nami tacy, którzy mają postawę sceptyków. Przyszliśmy, bo ktoś nas zaprosił, bo jest niedziela, o, można przyjechać, zobaczyć, co tutaj w tym Weichlerowie się dzieje. Może mamy taką postawę, w której chcę, po prostu jesteśmy, chcemy poobserwować, chcemy popatrzeć. Może mamy taką postawę, w której przychodzimy do Boga i wydaje nam się, że. On jest coś nam winien, że On jest zobligowany, żeby nas słuchać, że jest zobligowany, żeby nam dać to, co Go poprosimy, że jesteśmy tacy i tak żyjemy i w taki sposób postępujemy, że Pan Bóg jest naszym dłużnikiem. Może jesteśmy w takiej postawie, w której uważamy, że wielką łaskę wyświadczyliśmy dzisiaj Panu Bogu, że do Niego przyszliśmy, że On powinien się cieszyć, że tak w ogóle nie mieliśmy dla Niego długo czasu i nie mieliśmy z Nim do czynienia, ale teraz, w końcu dzisiaj mówimy, no to Panie Boże, dzisiaj jest Twój dzień, dzisiaj wyświadczę Ci tą łaskę i przyjdę do Ciebie i powiem coś do Ciebie, i zaśpiewam Ci nawet, może rzucę coś tam do pudełka dla Ciebie. I uważamy, że Pan Bóg powinien się z tego cieszyć że my taką łaskę Mu wyświadczamy, że chcemy do Niego przyjść. Dokładnie wie, jakie są nasze serca. Czytamy tutaj, że On spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje. Już tam na schodach rozpoznał tych, którzy szli z wyniosłym sercem. Ale tych, którzy są uniżonego ducha, tych, którzy są serca takiego świadomego, Panie, nie jestem godzien, to wielka łaska, że mogę się z Tobą spotkać. Tak naprawdę nie mam nic wielkiego do zaoferowania Tobie, ale ufam, że wejrzysz na mnie, dlatego że jesteś łaskawym, miłosiernym Bogiem. Moje życie jest w kiepskim stanie. Nie wiem, co z tym sobie zrobić, nie wiem, jak sobie z tamtym poradzić. Jest wiele rzeczy, które czuję się zupełnie bezradny i bezsilny. Ale Ty jesteś wielkim Bogiem i zechciej wejrzeć na mnie, zechciej mi pomóc, jeśli mamy to uniżone serce. To Słowo Boże w tak wielu miejscach zapewnia nas, że Bóg z przychylnością patrzy na nas. Chociaż jak czytamy jest wzniosłym i wysokim i wielkim Bogiem, to z przychylnością patrzy na takie serca. Z przyjemnością słucha takiej modlitwy człowieka, który przychodzi do niego z uniżeniem i mówi Panie Ty jesteś wszystkim, Ty jesteś wszelką mądrością, Ty jesteś wszelkim źródłem bogactwa i dobra i ja potrzebuję Ciebie. I bez Ciebie nic nie znaczę i bez Ciebie nic nie mogę. Dlatego przychodzę do Ciebie. Jeśli masz takie serce, to wiedz, że Bóg z przyjemnością na Ciebie patrzy. I takie serce jest Jemu najmilszą ofiarą. Duch skruszony, Duch uniżony. To lepsze niż byś zaśpiewał sto pieśni i zmówił nie wiadomo ile modlit. Niż na kolanach byś szedł po tych schodach, czy jakiekolwiek ofiary byś inne nie chciał złożyć. To wiedz, że ofiarą milszą Bogu jest Twój skruszony Duch. Jest Twoje uniżone serce. Do takich serc Bóg się zbliża i tylko takim sercom dzisiaj Bóg się będzie objawiał. Dlatego, bracie i siostro, upewnijmy się, że z takim sercem stoimy przed Bogiem. Nie z sercem zarozumiałym, nie z sercem obojętnym, nie z sercem jakimś takim pysznym, a co mnie to wszystko obchodzi, ale unisz się przed Bogiem, jeśli chcesz Go zobaczyć. Jeśli chcesz go doświadczyć, jeśli chcesz, aby on się zbliżył do ciebie i dotknął się dzisiaj ciebie i pokazał ci, że jest Bogiem wiernym i łaskawym. Choćbym się znalazł w niedoli, ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, a prawica twoja wybawi mnie. Pan dokona tego dla mnie. To jest ufność i wiara serca, które polega na Bogu. Jeśli Bóg jest Twoją ostoją, jeśli przed Nim jesteś uniżonym sercem i wiesz o Jego mocy, o Jego wzniosłości, o Jego majestacie, nie boisz się tego, co ma przyjść na, na Ciebie. Nie obawiasz się tych wszystkich wrogów, tych wszystkich przeciwników, tych różnych zmagań i przeciwności, które przychodzą do każdego z nas. Tak samo Dawid, jak wiemy, miał swój udział w tych doświadczeniach. Jego serce było ufne w Bogu. Wiedział, że Bóg Zajmie się nim, że Bóg pomoże mu, że Bóg przeprowadzi go. I w takiej ufności, jeżeli mamy taką ufność Bogu, to rzeczywiście, choćby wokół szalała burza, w naszych sercach może rządzić Boży pokój. I możemy Go chwalić, możemy Go czcić, możemy się Nim radować w pośród otaczających nas zmagań i trudności. To jest piękne miejsce, w którym Bóg chce, żebyśmy byli. Panie Łaska Twoja trwa na wieki. Nie zaniechaj dzieła rąk Twoich. Niechaj dzisiaj Bóg realizuje swoje dzieło w naszych sercach. Myśmy Jego dziełem. Modlimy się, aby nie zaniechał swojego dzieła w sercu każdego z nas. W swojej łasce, w swojej mocy, w swojej dobroci, w swojej wierności. Przyjmijmy tylko właściwą postawę. Pozwólmy Mu to czynić w naszym życiu. Uniszmy się przed Nim. Uniszmy nasze serca. Zwróćmy na Niego nasz wzrok, zobaczmy Go, niechaj Boży Duch otworzy nasze serca, abyśmy widzieli Go w Jego wzniosłości, w Jego wierności, w Jego łasce i abyśmy uniżając się przed Nim doświadczyli Jego zbliżenia do nas, Jego działania w nas, Jego posilenia dla nas. Powstańmy proszę do modlitwy. Dziękujemy nasz kochany Ojcze przez Pana Jezusa Chrystusa za tę łaskę, jaką okazałeś nam, oświeciwszy nas, pokazując nam, że te wszystkie bożki naszego życia to pustka, to marność, to gnój, to błoto, to plewy, to żużel. Jakże lgnęliśmy do nich kiedyś, jakże kiedyś w nich ufność pokładaliśmy, jakże sądziliśmy, że zapewnią nam stabilność, że przyniosą nam szczęście że uczynią nasze życie wartościowym i chociaż nieraz się rozczarowaliśmy, nadal do nich lgnęliśmy, nadal szukaliśmy ich lepszych, szukaliśmy jakichś nowych form, rozrywki, przyjemności, zaspokojenia naszych porządliwości w takiej czy w innej formie. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy i pokazałeś nam bezsens, pokazałeś nam pustkę, pokazałeś nam beznadziejność pokładania ufności w tych wszystkich bożkach. Dziękujemy, że objawiłeś się nam, że pokazałeś nam Swą miłość w Panu Jezusie Chrystusie, Twoje wielkie zbawienie, które nam zgotowałeś i Twoją gotowość, by przyjąć nas mimo naszej niegodziwości, mimo naszej niewierności, mimo naszej, naszego buntu i całego zła, które miało miejsce w naszym życiu. Dziękujemy, żeś nad nami się zmiłował, żeś nas ku sobie pociągnął, żeś nas przyjął. Dziękujemy za Twoje wielkie zbawienie. Oby dzisiaj w naszych sercach nie było innych bogów, aby nie było tam miejsca na żadne bóstwo. aby całe nasze serca były Tobie poświęcone, Tobie oddane, każda sfera naszego życia, abyś w nich panował. Aby Twe Słowo było źródłem naszej mądrości, światłem dla naszych nóg. aby Twe imię było na naszych ustach, nie jako bluźnierstwo, ale z wdzięcznością, z uwielbieniem, z chwałą. Oby nasza ufność była w Tobie i nasze doświadczenie było w Tobie. Obyśmy i my byli świadectwem dla ludzi wokół nas, aby czy wielcy, czy mali mogli poznać Ciebie i wysławiać Ciebie z nami. Daj, Panie, by i dzisiaj nasze serca miały właściwą postawę przed Tobą. Obyśmy uważnie słuchali Twojego głosu. Obyśmy uniżyli się przed Tobą i nastawili naszych uszu na słuchanie Twego słowa. Zabierz z naszych serc wszelką kłótliwość, zabierz z naszych serc wszelką wyniosłość, zabierz z naszych serc, Panie, postawę, w której uważamy, że nasza racja, nasze zrozumienie dominuje nad tym, co myślą inni. Daj nam pokorne serca przed Tobą i z pokornymi sercami daj nam rozważyć to, co słyszymy, daj nam szukać Ciebie, a Ty, Panie, nie zaniechaj Twojego dzieła w nas. Twoim bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Kontynuuj to dobre dzieło w każdym z nas, prosimy. Objawiaj się nam, przemawiaj do nas. Amen.